Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Czublun i Tomasz Jeleński. Oczywiście rozmawiać będziemy o rynku ubezpieczeniowym. Wrócimy na moment do nowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Porozmawiamy o firmie Colonade na polskim rynku i wyjaśnimy co VAT ma wspólnego z likwidacją szkód, a tradycyjnie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji ubezpieczeniowych z ostatniego tygodnia. Be aware, before.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 1 lipca bieżącego roku AIG zmieniła nazwę na Colonate Insurance S.A. Jest to konsekwencją zakupu przez Fairfax Financial Holdings Limited aktywów operacyjnych i prawa do przedłużania umów AIG Polska. Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i skierowany do Komisji Prawniczej. Do projektu został dodany nowy przepis, który zobowiązuje KNF do publikowania informacji o sankcjach dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji. W dniu 1 lipca 2017 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące wyłączenia zwolnienia z podatku VAT dla usług likwidacji szkód. Insurance Europe przygotowała wzór dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym zgodnie z wymogami dyrektywy IDD. Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie zasad przedłużania umów ubezpieczenia OC przez link 4. Urząd ustalił, że informacja wysyłana przez Towarzystwo o Ubezpieczeniu na kolejny okres nie może być traktowana jako nowa oferta ubezpieczenia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja przyspieszy wejście w życie przepisów dotyczących systemu centralnej ewidencji pojazdów. Wracamy do nowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Stany Komitet Rady Ministrów przejrzał, przejrzał się uważnie nowym przepisom i znalazł w nim parę ciekawych rzeczy. Między innymi uwzględnił propozycję Prokuratorii Generalnej. I tutaj chciałbym po, po, Pana po, podpytać, cóż to takiego Prokuraturia zaproponowała. Tutaj propozycja dotyczyła możliwości upubliczniania przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczących pewnych nazwijmy to nieprawidłowości w działaniu czy to zakładu ubezpieczeń, czy dystrybutora ubezpieczeń, dopiero po y, jakby zakończeniu postępowania administracyjnego, po uprawomocnieniu się decyzji Komisji finansowego ponieważ tutaj y, rzeczywiście podanie do publicznej wiadomości faktu, że jakaś firma w ocenie Komisji naruszyła prawo, działa w sposób nieprawidłowy i tak dalej, jest jedną z możliwych sankcji, które organ nadzoru może zastosować w stosunku do takiego do takiego podmiotu, który nadzoruje. Właśnie Zakładu ubezpieczeń, czy Banku, czy Zbudra ubezpieczeń. Ale to chyba tutaj... dobrze, bo wtedy klient kowalski wie, że ta firma na przykład ma no, nie do końca w porządku zachowuje się wobec swoich klientów. Tak, ale pamiętajmy, że, że każdy ma prawo do no, obrony niejako, tak? Każda firma ma prawo, ma prawo do tego, żeby swoje racje przedstawić i żeby móc się odwołać od, od takiej rozstrzygnięcia knf -u. i na koniec dnia, y, oczywiście jeśli taką sprawę z, z, z, przegra i taka decyzja stanie się decyzją skuteczną, to, to oczywiście fakt y, nałożenia jakiejś rodzaju sankcji na firmę, która y, działa w sposób nieprawidłowy na rynku i podanie tego do wiadomości konsumentów jest jak najbardziej prawidłowe, ale właśnie dopiero po zakończeniu pewnego procesu, y, tak żeby no, każdemu dać prawo do możliwości obrony jego i teraz wydaje mi się, że jest to naprawdę y, słuszny kierunek i oby się taka ta propozycja ostała. Kolejna sprawa, firma Colonate, firma kanadyjska wchodzi na polski rynek i stawia chyba na klientów korporacyjnych raczej. Tak, to jest dość to jest ciekawa, ciekawa historia, ponieważ y, firma Colonnade, mimo że jako, jako, jako marka, jako nazwa pojawia się jako nowa na naszym rynku, y, sam Fairfax jako, jako inwestor już działa od lat poprzez chociażby firmę, jedną z firm rasku w Polsce, natomiast tutaj mówimy o sytuacji, w której y, tak naprawdę ten biznes czy całe działanie Colonnade na polskim rynku dotyczy, ma związek z historią już ponad prawie 30-letnią firmy AEG. Amerykańskiego, jednego z największych amerykańskich ubezpieczycieli, jednego z największych na świecie ubezpieczycieli, który no, popadł w niesławę, niełaskę, jak zwał, tak zwał, spore traumaty finansowe w związku z, kredytem, z kryzysem nieruchomościowym, finansowym sprzed paru lat w Stanach Zjednoczonych. AAG się oczywiście podniosło z tego kryzysu i wyszło na prostu, natomiast w tej chwili rzeczywiście część, część operacji, część biznesu AIG przejęła właśnie grupa kanadyjska Firefox i, i, i, i również w ramach tego, tego pakietu, tej, tej transakcji przyjęto operację AIG w Polsce. AIG ma to fajny zespół, dobrze przygotowany do takich dość nietypowych, również niszowych, ubezpieczeniowych produktów i oczywiście moim zdaniem im, im więcej takich ciekawych propozycji rozwiązań, Rynku, tym lepiej dla Polaków. I teraz przechodzimy do VAT-u już na naszym gruncie. Od 1 lipca obowiązuje VAT przy likwidacji szkód i związane jest z tym całych takich różnych operacji, czyli to są, to jest dokumentacja, to jest przygotowanie, jakaś obsługa, takie, tak? obsługa klienta mhm. związana ze szkodami, no i to chyba niezbyt dobra informacja, bo skoro na to będzie wad, no to możemy podejrzewać, że po prostu wzrosną ubezpieczenia. No tak, tutaj są oczywiście dwa aspekty. Jeden aspekt, nazwijmy go, czysto prawny, ponieważ tego rodzaju usługi, takie związane mniej lub bardziej z usługami, czy do pośrednictwa finansowego, czy ubezpieczeń od lat oferowane na rynku, one w większości krajów Europy są po prostu objęte vat -em. I tutaj mieliśmy takie dość ciekawe orzeczenie, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właśnie rozstrzygnął, że w Polsce w tym zakresie przepisy nie są do końca właściwe i że tak naprawdę takie usługi powinny być w świetle przepisów unijnych o VAT-ie objęte podatkiem VAT. No i nasz ustawodawca w tym zakresie dostosował przepisy do wymogów prawa, głównie prawa unijnego i to jest jakby jeden aspekt i to się musiało, niestety wy, obawiam się, wydarzyć. No drugi aspekt już praktyczny i taki bardzo realny, który dotknie każdego z nas, no koszty związane z obsługą likwidacją szkód ubezpieczeniowych to są koszty dość istotne w wydatkach każdego zakładu ubezpieczeń i w efekcie, no nie ma się co łudzić, te koszty będą miały na pewno swoje przełożenie również na ceny ubezpieczeń i to nie jest dobra informacja dla, dla tych z nas, w, którzy kupują ubezpieczenia głównie ubezpieczenia komunikacyjne, bo to w tym rynku się, na tym rynku szczególnie powinno istotnie odbyć. To jak już mówimy o kosztach, to niewątpliwie no, wydanie zawsze kilkuset złotych czy kilku tysięcy na ubezpieczenie to jest dość dla niektórych poważna suma i problem jest taki, że wielu kierowców w Polsce nie stać na oce, bądź po prostu z różnych powodów zapomnieli, nie kupili mhm. I to jest porażające, dlatego, że to dotyczy aż, wydaje się, tylko 0,5%, ale pół procent to jest aż w granicach 100 tysięcy wszystkich kierowców. Czyli gdybyśmy dzisiaj sprawdzili wszystkie samochody na naszych mhm. drogach, te, które wyjadą, moglibyśmy się, moglibyśmy się spodziewać, że kilkadziesiąt tysięcy kierowców zmotoryzowanych nie ma OC. I to jest porażające, bo mieć stłuczkę z takim delikwentem to chyba żadna przyjemność. No to prawda. Oczywiście jak tak długo jak długo jest to prosta stłuczka, na zasadzie zbitego migacza albo też nie wiem, krzywego błotnika, no to pewnie nie ma tragedii i jak to mówią, dogadamy się. Tak? Natomiast w sytuacji, w której mówimy o poważnym zdarzeniu, gdzie jeszcze nie daj Boże ucierpi kierowca, pasażer, tak? który, nie wiem, potem będzie chory czy umrze w takim wypadku, to tutaj mówimy naprawdę o odszkodowaniach idących niejednokrotnie w setki tysięcy złotych. I tutaj osoba, która nie ma takiego ubezpieczenia, no może być w, w, w ważnych tarapatach. No bo oczywiście, zgodnie z prawem, takie szkody pokryje ubezpieczenie. Fundusz Gwarancyjny, bo taka jest jego rola, natomiast niestety UFG będzie miało regres do takiego kierowcy, który nie miał ubezpieczenia i może się okazać, że taki kierowca do końca swojego życia będzie spłacał skutki swojego, tego zdarzenia wypadku, którego był przyczyną, tak? ponieważ nie miał ubezpieczenia i to jest dość dotkliwe. temat już taki wakacyjny, bo zaczęły się wakacje. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że mamy zakontraktowaną imprezę, wchodzimy na nią, chcemy na nią wejść z czterema wielbłądami. wszystko na wszystko mieliśmy zgodę, i tu się okazuje, że nagle o, jak to mówią na wschodzie niespodzianka Watson nie da się przejść, nie zja. I tak zdarzyło się na targach EXPO w Astanie kilka dni temu. No, kilku gentlemanów próbowało przejść z czterema wielbłądami, niestety rygorystyczna kontrola, no i tu jest problem, czy można się ubezpieczyć od głupoty urzędnika czy jakichś takich służb, które nie chcą nas wpuścić, no bo w tym przypadku zażądano w biurze prasowym czterech zdjęć z Amfas bez okularów. No, oczywiście to Wielbłąd. zrobiono po paru godzinach. Tak, po paru godzinach wielbłądy miały identyfikatory i mogły legalnie wejść na teren EXPO. Czy my możemy się od takiej sytuacji groteskowej ubezpieczyć? No, prawda jest taka, że ubezpieczeniem można mieć wszystko, każdy interes tak długo jak, długo jak długo jest to interes legalny i można go w jakimś sensie w majątku pieniądz wyliczyć. Tak? No i oczywiście skutki różnych, mniej lub bardziej rozważnych decyzji urzędniczych No to nie, nie, wielu przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców się o tym przekonuje. I wydaje mi się, że to jak najbardziej ryzyko, które mogą być ubezpieczone. Tak? Właśnie jak na tym przykładzie, brak możliwości w moich pięknych wielbłądów, dlatego że urzędnik podejmuje głupią decyzję i nie wpuszcza moich zwierząt na teren targów. Jak najbardziej wydaje mi się, że taka ptaka polisa mogą być przygotowana i sprzedawana. I tym wielbłądzim, nieco groteskowym akcentem kończymy na dziś i kończymy na pewien czas, dlatego że są wakacje, tym razem zobaczymy się już nie za tydzień, tylko na, na początku września, września, po tak wakacjach. Jest. Także życzymy wszystkim Udanego, przyjemnego wypoczynku. Proszę pamiętać, żeby zawsze jednak wykupować, wykupować OC, bo to jest rzecz podstawowa. I do zobaczenia po wakacjach. Do zobaczenia i pewnie ubezpieczenie turystyczne też by się przydało. Do widzenia. Do widzenia. Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal beanshurt.pl